Jesteśmy w tej chwili w ODR Poświętne na Mazowszu. Właśnie rozpoczęły się 20 Krajowe Dni Ziemniaka. Naszymi rozmówcami są panowie Marek Musielak i pan Radosław Przybylski. Pomorsko-mazurska hodowla ziemniaka w Szyldaku. Panowie, jakie wasze pierwsze wrażenia z otwartej przed chwilą imprezy? Tak jak co roku wystawiamy swoją ofertę. i HAR jako bonin organizujący... Jubileuszowe 20 Krajowe Dni Ziemniaka wystawia wszystkie zarejestrowane u nas w kraju odmiany ziemniaka. My wystawiamy swoją ofertę, oczywiście przy poletkach doświadczalnych ODR poświętne, które przygotowało całą gamę naszych odmian co ciekawego w tych odmianach. Która, która z tych odmian budzi największe zainteresowanie, jeżeli chodzi o klienta, jeżeli chodzi o hodowcę, który chciałby uprawiać tą odmianę na swoich polach? Frekwencja zadowalająca i dużo pytań ze strony rolników, ze strony producentów, bezpośrednio jeżeli chodzi o ziemniaka nasiennego, jak i ziemniaka jadalnego, czyli bezpośrednio produkcyjnego odmiany która w tej chwili tutaj na tym rejonie króluje Irys, Cyprian, Cekin, Tajfun, Owacja. Osoby, które odwiedzają państwa stoisko mają przed sobą, no nie wiem, ale ja naliczyłem chyba ze 40 odmian stojących na poletku. Jakie są główne oczekiwania tych klientów oglądających i jednocześnie hodowców w stosunku do państwa odmian? Aktualnie Pomorsko-Mazurska hodowla Jaka posiada w swojej ofercie 38 odmian dokładnie. Na no co do oczekiwań klientów, no klienci przede wszystkim są odmiany plenne, smaczne i zdrowe. No i to staramy się w swojej ofercie takie odmiany zaprezentować i mieć je do sprzedaży, a także w naszej hodowli twórczej wytworzyć nowe odmiany, które będą w pełni spełniały oczekiwań naszych klientów. Wśród 38 odmian wymienionych przez pana Radosława Przebylskiego znajdują się odmiany zarówno jadalne, jak i nie, przemysłowe. Panie Radku, proszę o krótką charakterystykę odmian jadalnych, które macie państwo na swoim poletku. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę rejonizację odmian w Polsce, ponieważ rejon centralny i wschodni jest bardziej nastawiony na ziemniaki o białym miąższu, a rejon północno-południowy i, i, i zachodni jest, można powiedzieć, nastawiony bardziej na żółty ziemniak. W naszej firmie i ogólnie w rynku ziemniaczanym wiodącą odmianą jest u nas Typhoon, który jest bardzo smaczną odmianą o żółtym noszu, który ma szerokie, szeroki wachlarz wykorzystania, ponieważ nadaje się zarówno do konsumpcji, jak i do zakładów frytkowych i także i przemysłowych także z żółto odmian bardzo dobrymi odmianami jest Owacja, Cyprian, Cekin a także nowości, które nam weszły w ostatnich latach 2011-2012 Laskara i Ignacy. Z odmian biało królującą odmianą od wielu lat i nadal królujący jest Irga a także bardzo wczesna odmiana Iris choć wprowadziliśmy także nowe odmiany, które mają w przyszłych kartach ją je zastąpić jest to ametyst, Gustaw oraz Bursztyn. Z pytaniem o charakterystykę ziemniaków przemysłowych zwracam się do Pana Marka Musielaka. Panie Marku, odmiany przemysłowe będące w Waszej ofercie. Jeżeli chodzi o odmiany przemysłowe, czyli tutaj główną rolę gra zawartość skrobi, oczywiście i plon. Plon powyżej 40 ton z hektara jest plonem zadowalającym, ale tutaj główną rolę gra zawartość skrobi, czyli u nas królowo można nazwać hingę. Hinga, która zawiera powyżej 23% skrobi. Następną odmianą, którą trzeba by było wymienić, która jest w tej chwili preferowana przez Zakłady Przemysłu Ziemniaczonego to glada, harpun, pasat, jubilat, nowa odmiana, która wchodzi, odmiana średniowczesna, z którą wiążemy bardzo duże nadzieje i, i następną odmianą, która jest i która powinna znaleźć się na rynku to inwestor. Z nowości, z nowości, jeżeli chodzi o odmiany skrobiowe, to mamy dwie odmiany średniowczesne, czyli odmiana Boryna i Kaszub, które też zawierają w granicach 20% skrobi, czyli powinny być odmianami zadowalającymi dla przemysłu po zaprezentowaniu odmian jadalnych, jak i przemysłowych no, nasuwa się kolejne pytanie. No, jaki jest główny powód? Co jest celem Państwa wizyty tutaj? Dlaczego się wystawiacie? 20 dni krajowe już jak to sama nazwa już mówi, jest to już niejako tradycja. Jubileusz. I mały jubileusz. Jest to tak coroczne spotkanie się producentów ziemniaka z całej Polski. Głównych producentów, największych producentów, a także Prezentacja nowych odmian oraz odmiany, które są obecnie na rynku. Wymiana doświadczeń, wymiana informacji, a także no, spotkanie też jako, towarzyskie No i co najważniejsze, przede wszystkim prezent dla rolników, którzy produkują ziemniaki, mogą sobie zobaczyć, porównać, mają tutaj bardzo widocznie pokazane różnice odmianowe, i w kształcie, i w plonie, i w wyglądzie, także Imprezy... odmian i zagranicznych. Polskich, zarówno i polskich, i zagranicznych odmian. Wiemy o tym, że to są 20 krajowe dni ziemniaka i dominują tutaj odwiedzający Was, czy odwiedzający stoiska krajowi, czy to handlowcy, czy y, hodowcy. Natomiast y, wiem również, że państwa odmiany trafiają y, na rynki zagraniczne. Jeżeli chodzi na przykład Hinga. Hinga y, jest zarejestrowana. W tej chwili y, od 2000 roku we Francji króluje tam we Francji jeżeli chodzi o odmianę przemysłową i dalej szukamy rynków zbytu, można powiedzieć eksportowych, czy to, czy to jest to rynek wschodni, czy zachodni ale szukamy dalej i dalej preferujemy nasze odmiany, nasze odmiany jako odmiany polskie są naprawdę odmianami bardzo dobrymi jeżeli chodzi o zdrowotność, o wytrzymałość, o odporność na wirusy i y, smakowi Gdzieś. Jako firma zajmująca się hodowlą, to Wy jesteście tymi hodowcami, którzy tworzą odmiany. Z jakimi problemami się borykacie? Co Wam przeszkadza na rynku, żeby no, dobrze prosperować? Problemów w każdej dziedzinie gospodarki jest dużo, ale no skupiamy się na tym, aby mieć przede wszystkim dobry towar do sprzedaży, aby zadowalał klientów. Wiadomo, konkurencja jest taka, tak jak wszędzie bardzo ostra i, i duża, także no, trzeba się wybijać i naprawdę wychodzić przed szereg, żeby sprzedać dobrze towar. A jak w tym roku Pan ocenia warunki pogodowe? Czy sprzyjała Wam pogoda? Ten rok był dość specyficzny, bo po bardzo suchym maju i części czerwca później dość przyszło deszcze. choćkolwiek Oczko, to było też z, trochę związane z rejonem Polski, bo wiemy, że w centralnej Polsce i południu Polski było tego deszczu już za dużo. Było pozalewane ziemniaki, co spowodowało też, że ich jakość na pewno się pogorszy. W rejonie północnym można powiedzieć, że pogoda na ziemniaki była w miarę optymalna. Takie pytanie typowo handlowe, typowo ekonomiczne. Czy na ziemniakach zarabiacie? Jaki tu jest proces dochodzenia do tego, że firma utrzymuje się na rynku, że firma ma środki na to, żeby się rozwijać? Jak to wygląda z Państwa punktu widzenia? Prosty rachunek. Jeżeli firma się utrzymuje, to znaczy, że zarabia na siebie. Lata, patrząc wstecz, naście lat, może kilka lat, ziemniaki mają dołki, górki. Ostatnie lata może nie były za owocne, aczkolwiek i tak były w miarę opłacalne dla producentów ziemniaka. W tym roku, jak na razie, cena ziemniaka jest wysoka. Producenci ziemniaka i w tym także my mamy nadzieję, że będziemy zarabiać, no, można powiedzieć, przyzwoite pieniądze. Producenci składają już zamówienia na sadzeniaki i z tego powodu możemy być zadowoleni, bo tak wcześnie jak w tym roku jeszcze nie było składanych zamówień.